Okay. witamy podcast numer 103 po podcaście 102 wojskowym. Dzisiaj znajdujemy się już nie na poligonie, tylko w stołówce zakładowej, tutaj na ulicy Pagot i serdecznie witamy oczywiście w dwójkę, ale ale nie ma już Agnieszki z nami. Agnieszka ostatnio wysłała mi telefax z prośbą, czy można ją urlopować, bo powiedziała, że chwilowo jej się nie chce nagrywać, chwilowo jest zmęczona całą produkcją, kontaktem i w ogóle w ogóle, w ogóle jej się znudziło, o tak Wam powiem. Rozważę. Ale to nie znaczy, że nie mamy kobiety w podcaście. Dzisiaj mamy zastępstwo, może na dłuższy czas. Serdecznie witamy nową współredaktorkę. Cześć, nazywam się Emilia i dzięki niedyspozycji Agnieszki udaje mi się zrealizować mój chytry plan, czyli dołączyć do zespołu Filipa i współrealizować z nim jego podcast. Tak, Emilia będzie z nami robiła przez najbliższe. 16 lat podcasty, Agnieszka, nie wiadomo, nie wiadomo, powiedziała, że źle się czuje, że się czuje i nie wiadomo, czy wróci. Zatem zaczynamy podcast numer 103, jak zwykle w dwójkę, jak zwykle fajnie, jak zwykle ciekawie. Dzisiaj może troszeczkę, yy, może troszeczkę inaczej niż zazwyczaj.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 w takiej stołówce zakładowej w czasie lunchu na Bagot Street w Dublinie oczywiście i spotkaliśmy się z Emilią, a Emilia, jak już drodzy słuchacze zdążyliście um, posłuchać, jest w zastępstwie, ale już takim permanentnym nie chcemy Agnieszki w ogóle, zresztą słuchacze ostatnio mi pisali, że nudzili się Agnieszką i w ogóle jej nie chcą i, i żeby najlepiej, żebym w ogóle ja prowadził ten podcast samemu bo, bo wtedy jest najlepiej wtedy mój głos i w ogóle i, i żadnych tam kobiet w tym podcastie, no ale tak wyszło, że, że Emilia dzisiaj z nami jest. Emilio... Jeżeli Emilia, zacznie mi przesyłać listy, które nie są pisane ręcznie, tylko będzie wysyłać się, będzie naklejać literki Aha. wycinane z gazet, to będzie to twoja wina. Aha, I tak, tak. Aha, i tam Dead or alive, tak? Takie, tak, z gazet, tak. Aha, już wiem o czym mówić, tak. No dobrze, ale dzisiaj w podcaście mamy dużo, dużo drobiazgów, będzie o lidze futbolowej e, Medicus. Na samym końcu, na samym końcu podcastu będzie. O tym, co sądzę o polityce i o wyborach Proszę dosłuchać do końca, do końca podcastu Będzie troszeczkę o życiu w Dublinie Ale na sam początek właśnie Emilia, która tutaj już po raz trzeci mówię zastępuje Mam nadzieję już na stałe, na te 16 lat Agnieszkę powie nam o ciekawym wydarzeniu, które właśnie Emilia hmm, Produkuje, czy, czy przedstawia, robi, projektuje Współuczestniczę w jego przygotowaniu, organizacji i realizacji. Ja pracuję dla firmy, która się nazywa wiva.com, to jest nowy portal internetowy dla imigrantów, m.in. innymi dla Polaków. No i właśnie zdecydowaliśmy się zorganizować coś bardzo dużego i mam nadzieję bardzo interesującego i mam nadzieję odpowiadającego na potrzeby imigrantów, jak to się tutaj nas nazywa, czyli The New Communities Expo. Będzie ono miało miejsce w październiku i można powiedzieć, że to jest coś w rodzaju targów dla imigrantów. Zaprosiliśmy do, do udziału w tych targach różne firmy irlandzkie, nie wiem, jak banki, firmy ubezpieczeniowe sprzedające pożyczki na dom i tak dalej i mamy nadzieję, że każdy przechodząc na, ten, na te expo będzie mógł uzyskać odpowiedź i wsparcie, żeby jeszcze lepiej prosperować w Irlandii. znaleźć jeszcze lepszą pracę, być może w instytucjach publicznych, nie jak w policji, czy gdzie indziej, bo będą na przykład public jobs. Może będzie mógł sobie kupić dom tutaj, jeżeli ma wystarczającą ilość pieniążków. Chciałbym powiedzieć, że Wawiwa to jest taki portal. Cokolwiek otworzysz w Irlandii i jakąś stronę, to ci się pojawia Wawiwa poprzez reklamy Google. Po prostu cokolwiek otworzysz tam Wawiwa ci wychodzi i zdjęcie takie Emily wielkie i po prostu ona kiwa do Was i, i, ten, i sobie po prostu możecie zobaczyć. A czy to Expo to jest coś takiego, że jakbym chciał założyć jakiś nowy, fantastyczny podcast, a już jest zrzeszenie podcastów irlandzkich, to oni mi pomogą zrobić jeszcze fajniejszy podcast? No w tym momencie nie ma żadnego wystawcy, który byłby jakiś super podcastowcem. Może ty zechcesz uczestniczyć i może ty będziesz udzielać się w innym osobom, które chcą realizować swoje... Ale ja nie dostałem, ja nie dostałem zaproszenia na, ten, na te targi, ale powiem ci, bo zostałem ostatnio od Przemiłego Michała, taki, który z nami nagrywał, link i w kilarni 23... Em, nie, za tydzień, to jest... Za tydzień niecały to jest 29 września jest spotkanie irlandzkich podcasterów na stronie Show Notes zostawię link i jest to chyba pierwsze takie spotkanie irlandzkich podcasterów, napisałem, zarejestrowałem się, ale niestety ze względu na to, że, że no nie będzie mnie w tym czasie w Irlandii, to nie będę mógł być. Dobra, kontynuujmy z tymi expo, Emilio. Powiedz mi, co można zyskać, co można stracić, to jest y, y, tylko o szukaniu lepszych... Y, możliwości pracy, czy zamieszkania, czy... O, po powiedz, tak szybko. Mamy tylko jeszcze 12 minut. <głosy> Okej, okay. no chcemy, żeby, żeby te expo um, pozwoliło ludziom, tak jak wcześniej wspomniałam, żyć lepiej w Irlandii. Więc to nie tylko szukanie pracy i to byle jakiej pracy, ale czegoś, co, co ma jakiś sens i co będzie jakimś krokiem w ich karierze. No, oprócz tego, ja tak już wcześniej wspomniałam, jeżeli ktoś chce się tutaj zadomowić na dłużej, można kupić dom, zastanowić się nad, nad ubezpieczeniami. Będą również różne seminaria, na których będzie się można dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy. Wiele osób tutaj zakłada swoje własne biznesy, więc jeżeli ktoś myśli o tym, będzie można przyjść, porozmawiać z ekspertami na temat tego, nie wiem, jak je, jak je, w jaki sposób dostać pieniądze, jak odnieść sukces itd. dalej. Co jeszcze? Jeżeli ktoś chce kontynuować naukę, to także zapraszamy. Będzie dużo o robieniu em, na przykład Cambridge exams e, i jak tutaj, em, jak tutaj e, dostać się na studia irlandzkie, co trzeba zrobić i, i jak. Oprócz tego będzie dużo rozrywki i kultury. No mam nadzieję, że dużo. Będzie podobno stoisko jednak z podcastami, słyszałem, że będzie coś, że będą tam nagrywać wszystko. Bo to jest jeszcze o tym nikt nie wie, ale jak to zawsze tutaj jest raptem, raptem ktoś wpada na jakiś cudowny pomysł i pojawia się coś zjawiskowego, no i właśnie jeszcze o tym nie wiesz, ale na pewno pojawi się ktoś, kto ma cudowny pomysł i po prostu twój zniknie z tego. Tak, jak z Emilią robiliśmy przed nagrywaniem taki briefing, Emilia powiedziała mi Filip, ale ja nie mogę ci o wszystkim powiedzieć, mam tu na kartce wszystko napisane, ale no tego nie mogę, tego nie mogę, bo to jeszcze jest tajemnica taka firmowa, no ale pogadamy tyle ile możemy, tutaj no przybliżę słuchaczom Tyle, ile mogę, ale no miałeś o tym nie mówić właśnie, że będzie podcast, bo wiadomo, że jestem skromny i taki nieśmiały i no, no nie chciałem, żeby to było główną atrakcją tego expo, no ale cóż, stało się. Dobrze, kończymy pierwsze wejście, zapraszamy na może jakieś malutkie reklamy, na fajną pioseneczkę i wracamy zaraz z Emilią na kolejne już spotkanie i Emilia będzie mówić dokładnie może kto na tym expo osobiście będzie występował. Masz imiona, nazwiska, takie rzeczy? Właśnie chciałam opowiedzieć troszeczkę o, Expo, jak gdyby to jest jedna rzecz, natomiast ja organizuję tę wystawę prac artystycznych imigrantów i właśnie o tym chciałabym. O, świetnie, Dobrze. Atorski Zapraszamy, nie wypadanie zaprosy. Yeah. Nowy Job, serce świata Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozkowam się w zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz Praca Praca do mnie praca, wyszlicy do spania Tyzień za ty tygodniem... na przeogromny zaszczyt, wysłuchać Podcastu, na szagę. który kręcą dla was, Dorota i Mark. To jest teraz do O, widzę, że tam się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom przez milionami słuchaczy. Tu Gosia z podcastu z Niemiec zapraszam was do słuchania mojego ulubionego podcastu nie tylko dla orłów.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 sportowa. Serdecznie witamy z boisk Ligi Medicus i spotkamy, spotykamy się dzisiaj z organizatorem całej tej, całego tego zamieszczania. Marcin, powiedz mi, dlaczego, skąd pomysł w ogóle i początki, bo teraz jesteśmy już w zasadzie po pierwszym sezonie medikus Polskiej Ligi w Dublinie, ale powiedz nam, jak się to wszystko zaczęło. Witam wszystkich. No, zaczęło się to takich rozmów przy piwie, tak to wyrażę. To akurat był e, głównie pomysł mojego przyjaciela z Kork, bo jak e, pewnie ludzie, którzy interesują się tą ligą, e, wiedzą ta liga nie odbywa się tylko w Dublinie, ale także w Kork, równolegle. E, więc e, był to na początku taki luźny pomysł. Stwierdziliśmy, że jednak może da się to zrobić. Zaczęliśmy to organizować i wszystko wyszło tak jak, jak, jak widać zresztą, prawda? Jestem I... jesteś zadowolony z poziomu ligi, bo Właśnie siedzimy już po meczu. W zasadzie oglądamy, można powiedzieć, mecz o pier... chociaż nie o pierwsze miejsce, bo pierwsze o miejsce drugie, jest... Drugie, tak o jest. drugie, Pierwsze miejsce jest, było rozciągnięte tydzień temu, a dzisiaj mamy ostatni mecz pierwszego sezonu. Gra Wybrzeże z polskim Dublinem. I czy jesteś niezadowolony z, z, z poziomu pierwszego sezonu? Ja przyznam szczerze, że jestem ile zaskoczony, bo cztery zespoły, które są w, w czołówce, prezentują naprawdę dobry futbol. Niektóre mecze z ich udziałem były naprawdę naprawdę świetnymi widowiskami i super gra no wiadomo nie, nie zawsze jest, nie da się zrobić takiej ligi żeby wszystkie zespoły były wyrównane jest tam trochę słabszych zespołów ale które też walczą i, i wydaje mi się że to jest o to też chodzi żeby się spotkać i pograć prawda? jeśli masz sobie grać gdzieś Właśnie. na Phoenix osiedlu Parku. w Phoenix Parku to Właśnie. można sobie zagrać w takiej lidze gdzie gdzie przynajmniej jest y, jakaś rywalizacja tak, i gra się Jest, o coś jest to świetnie zorganizowane, bo mamy takiego głównego mamy, znaczy mówię, y, ty jesteś organizatorem, ale takim jakby sponsorem tytułarnym jest Medicus, tak? Tak, tak. To jest wielkie podziękowania dla Tomka, który jest e, szefem i właścicielem Medicusa. On się tym zainteresował i, e, i wszedł w to Dziękuję mu za to bardzo. Tym bardziej, że m, Medicus jako firma sponsoruje nam darmowe wizyty, jeśli coś komuś stanie, prawda, jeśli jakiś piłkarz zapiekał. było coś takiego, nie? że komuś się coś stało i potrzeba o, była mocna, mocna tak. wizyta u lekarza? Dokładnie, zdarzyło Dokładnie. Myśleliśmy, że może się to zdarzy raz w sezonie, ale już w tym pierwszym sezonie zdarzyło się to kilkokrotnie. Minimum 4-5 razy, także jednak mimo, że jest to liga taka towarzyska, ale, ale ambicja jednak czasem nie pozwala na odpuszczenie i cofnięcie nogi, więc... Ale ładnie prawie było. Czy powiesz o drużynach, które w tym sezonie występowały w pierwszej lidze w Dublinie? Po, po kolei tak mniej więcej jak pamiętasz? To znaczy tak. Może zacznę od pierwszego miejsca, prawda? Oczywiście. Mistrzem już teraz w tym pierwszym sezonie w Dublinie jest Wybrzeże. Zapewniło sobie to, ten, tego mistrza na koniec. przed końcem. Drugie miejsce jeszcze nie wiadomo, ale, ale walczy Polski Dublin. Walczy Polski Dublin. Wygrywa, FC Polski Dublin.com. Potem The Stings, Zmarnowane Talenty, tak. niskobudżetowcy, Destroyers, GKS Tychy i FC Promil. To, tak. to jest te 8 zespołów. No, Już to są ten... bardzo, bardzo ciekawe, <śmiech> czasami tak. Już teraz wiemy, że w połowie października rusza nowa, nowy sezon, gdzie będzie minimum 12 zespołów, także lida się powiększa. Jeśli dołączą jeszcze dwie drużyny, może zrobimy z tego dwie grupy, a w przeszłości pierwszą i drugą ligę, więc myślę, że wszystko jest na no, dobrej drodze, żeby to jeszcze bardziej rozwinąć. Świetnie, świetnie, bo nie tylko Polacy tutaj siedzą przy piwie, nie tylko, nie tylko poza, poza pracą, ale po prostu fajnie się bawimy, pomimo tego, że jest rywalizacja. Na początku na początku było to dziwnie troszeczkę, bo drużyny nie były zgrane. Bo, czy większość tych drużyn to są drużyny, które jakby powstały ze znajomości w Polsce, czy jak myślisz, czy są to drużyny, które tutaj powstały po prostu z przypadkowych znajomości? Wiesz co? ja myślę, że chyba tak pół na pół. Dlatego, że tak jak patrząc na przykład na mistrzów, że oni grają ze sobą już dłuższy okres czasu, co widać zresztą od samego początku ligi w czasie ich meczy. Ale znam też parę zespołów, które się stworzyły tak praktycznie z lepek takich osób, które się wcześniej nie znały. Prawda? A co już nie wspominaję o tym, że się nie znali w Polsce. Prawda? A tutaj się dopiero poznali w czasie praktycznie pierwszego meczu. Czyli może, może, tak mi się spyta, sam koniec. Tak, no miłkarze na nas tu ambicja, ambicja. Tak. Chciałem się spytać, czy o, o jakich rzeczach myślisz, żeby polepszyć w drugim sezonie? Jakie rzeczy Ci się na przykład w tym sezonie podobały organizacyjnie, a które by warto włożyć w, w życie w następnym sezonie? Jest coś takiego? To znaczy tak, na, na pewno z y, podstawowymi zmianami będą, będzie wprowadzenie nowych kar. E, za niesportowe zachowanie lub za dyskusję z sędzią, to będą kary dwu- lub mm. trzyminutowe, nie karane e, kartką, ale będą takie jak przykładowo powiedzmy w, w hokeju, czy w halówce. Trzy, trzy minuty? Trzy minuty, prawdopodobnie to będzie tak. E, a potem, jeśli sytuacja się powtarza, już wtedy automatycznie żółta kartka i pięć minut, a potem jeśli sytuacja znowu powtórzy, to wiadomo czerwona kartka, jak to jest za drugą żółtą, prawda? No to jest to taka podstawowa zmiana. Będziemy prawdopodobnie zmieniać także boiska, raczej na 100%. Będzie to podobne boiska, ale z większymi troszeczkę bramkami szerszymi i na kompleksie sportowym niedaleko lotniska. Tak, dokładnie. Troszeczkę lepiej zorganizowane, myślę, to będzie wtedy tak, że będzie mniej problemów organizacyjnych. Wiadomo, w Inlandii jest to dosyć... Ciężkie. ciężkie. Dobrze, drużyna moja, w której grałem, nazwy nie podam, prawdopodobnie zdobyła trofeum najmilszej drużyny. Zajęliśmy chyba trzecie albo czwarte miejsce właśnie do końca jeszcze nie wiemy, bo mecz ciągle trwa, który warunkuje nasze trzecie albo czwarte miejsce. Chciałem się spytać, gdzie można znaleźć, na jakiej stronie właśnie www można znaleźć to wszystko? Stroną, która całkowicie obsługuje tą ligę jest um, strona wwwmy z szóstką w środku. My6 My Można też znaleźć tą, tą stronę poprzez ww.polige, także przekieruję na tą stronę. Tam są wszelkie informacje dotyczące tej ligi łącznie z tabelami, sprawozdaniami z, z każdego meczu ze zdjęciami z meczu, a także jest taki portal internetowy, na którym okay, są różne wiadomości. Sporcie. Dokładnie, dokładnie. Czyli jakby ktoś chciał się jeszcze zgłosić z, z, z drużyną, czyli jeszcze są szanse, tak, żeby się od października oczywiście, zapisać? Oczywiście, do, do nowego sezonu, który rusza w połowie października e, przyjmujemy cały czas zgłoszenia i tylko od chętnych zależy, jak, jak duża ta liga będzie. Jak Dobra. liczna. Dobra Marcin, dziękuję, dziękuję, dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję, w październiku. Dzięki. He despised anybody. Call him. He didn't care who it was. He'd take a pop at him, and he couldn't lick a step. Tak <laughs> to formalnie bardzo interesujące. to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 Na szagę. Na szagę. Na szagę. Na szagę. Na szagę, na szagę, na szagę. Z tej strony mikrofonu. Artuś? Pidorocka. Coś tu nie gra. Filip, Emilia oraz um, Wawiva, czyli to są takie trzy nierozłączne prawie rzeczy. Um, no i wracamy. Wracamy. Powiedz mi, mówiłaś o tym, że organizujesz wystawę emigrantów. Czy emigranci po prostu będą stali i się wystawiali? Czy to są takie wszystko już podzielone, na przykład, że ci będą malować, ci będą rysować, a ci na przykład są architektami, będą swoje projekty pokazywać, jak to ma wyglądać? Um. Powiem Ci, że jeszcze do końca nie wiem, dlatego, że to wszystko zależy od tego, co imigranci mają do pokazania. Generalnie chciałabym, żeby to była wystawa na na wysokim poziomie, czyli żebyśmy pokazali rzeczywiście, co potrafimy. Chciałabym zaprosić do udziału w tej wystawie osoby, które już osiągnęły coś, mają coś sensownego na swoim koncie, miały wystawy w Polsce czy też w innych krajach, z których pochodzą, dlatego, że to nie jest tylko dla Polaków. I być może tutaj już są związani bądź też z jednym menadżerem, z jedną galerią, bądź też po prostu szukają swojego miejsca na rynku. Więc zapraszam serdecznie malarzy, rysowników, rzeźbiarzy, osoby, które robią instalacje, a także fotografików. A również może jakichś artystów dźwiękowych, robiących filmy. Wszystko zależy od tego, co, co chcecie pokazać. Właśnie, nie wiem czy pamiętasz, półtora miesiąca temu na Temple Bar w IFI, czyli Irish Film Institute, tam w ich budynkach, było coś takiego właśnie, chyba Weekend Polski, Polish Art, Art Festival, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale pamiętam, że Agnieszka miała się na to wybrać. Niestety znowu nam czas nie pozwolił. Nie wiem, czy przypominasz sobie coś takiego, co było. I Po prostu trwało to chyba w piątek i w sobotę i kawałek niedzieli. I po prostu ludzie właśnie z takich branż różnych, ogólnie różnych, można powiedzieć, artystycznych, pokazywali, jakieś swoje, jak swoje rysunki, zdjęcia, jakie też były takie krótkie, z tego co słyszałem, performansy. Niestety w Polsce, niestety w Irlandii mi wtedy nie było, nie mogłem być, ale nie wiem, czy słyszałaś o tym. Wydaje mi się, że to, o co mówisz, to jest przedsięwzięcie organizowane przez Monikę Zapielek z Art Polonia, 14 tak, tak, lipca. Tak, tak, tak, masz rację. Tak, więc mam nadzieję, że Monika jak wspomoże, wspomoże naszą, naszą organizację, naszą wystawę z swoimi artystami, swoimi kontaktami. Ale właśnie to jest ciekawy pomysł, dlatego że dużo ludzi tworzy coś tutaj, prawda? I, i e, pokazanie prac, pokazanie, że potrafimy coś, e, coś innego robić, mamy inne zainteresowania, nie jesteśmy tylko pracownikami, imigrantami i dla siebie samych, nie jesteśmy tylko osobami, które przyjeżdżają tutaj, pracują często poniżej swoich kwalifikacji, z daleka od domu, ale... E, ta Irlandia, przeniesienie się do innego miejsca nas inspiruje i nas wyzwala i pozwala nam, bardzo często właśnie nam pozwala um, robić zupełnie coś nowego i osiągnąć dużo więcej na tym polu, zaistnieć jako profesjonaliście, a nie tylko tworzyć jako, jako hobby. No właśnie, właśnie. Ja na przykład byłem bardzo zdolnym i skromnym e, grafikiem w Polsce, a tutaj proszę bardzo, jak się moje talenty rozwinęły, właśnie nawet nie, niekoniecznie w stronę grafiki, ale właśnie mówiłaś coś o audio, czyli, czyli właśnie o mnie. Chciałem Cię spytać, czy masz już jakiś rys nazwiskowy, kto dokładnie będzie i co będzie przedstawiał? Tak, mam już pewnych artystów, które wyrazili swoją, swoją chęć uczestniczenia i wyliczę ich z imienia i nazwiska. Jest to Anita Damas, którą już wcześniej, o której wcześniej już pisałam w magazynie Szpila. Bartosz Kołata, który jest dosyć popularny w tym momencie na, naszym, na tym rynku artystycznym w Irlandii. Co robią? E... Możesz od razu mówić? Anita Damas jest... Ona robi takie bardzo ciekawe prace, em, bardzo ciepłe i bardzo pozytywne, łączy materiał i, i, mm, i farbę, e, więc to jest bardzo fajne. Bartosz ta jest malarzem, oprócz tego mamy ma, e, Milenę Ryz, e, Ryznar, ona jest także e, malarką bądź też rysowniczką, nie wiem dokładnie jak ją określić. Anita Witowska maluje, e, Anita Matykiewicz maluje i Marta Wakuławac e, Również maluję. Oprócz tego zgłosił się do udziału Peter Paryzek, który jest czeskim fotografem i szukamy więcej takich postaci z Czech, z naszego kraju, z, naszych, z kraju naszych, naszych sąsiadów. I także będę chciała wystawić wiersze Irish Writers Center, Przesłano mi kilka prac osób z Bułgarii, z Niemiec już dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie e, wydaje mi się, że jeżeli mówimy już o sztuce wyższej i o tym, co potrafimy robić, to nie można zapominać o słowie pisanym, mówionym o słowie, a nie tylko o, ja o obrazie. Ja też tak? O, może się wystawisz wobec tego. No, znaczy, ja wolałbym, żeby się wystawiać ze słowem mówionym, nagrywanym i odtwarzanym, i miksowanym, ale może coś tam pokażę, przyniosę moją szufladę po prostu może z wierszami w ten sposób. Dobrze, chciałbym się spytać, e, gdzie to będzie, kiedy to będzie i jak można się zgłaszać, bo jeszcze mamy w zasadzie miesiąc czasu, nie? Tak, dokładnie. Całe expo będzie miało miejsce w RDS, RDS który jest w Bolsbridge. E, Dublin to jest, 4. Dublin 4, tak, dokładnie. To jest dosyć, wydaje mi się, że jest to znane Polakom już miejsce, ponieważ miały tam, były organizowane w no tym biznes. lokalu wiele, wiele koncertów i tego typu rzeczy. E, data 20-21 października będzie się, rozpocznie się to wszystko o godzinie 11, skończy się e, o godzinie 6, sobota i niedziela 20-21, natomiast jeżeli chodzi o skorzenie, jeżeli ktoś zna kogoś bądź też sam chciałby uczestniczyć w wystawie artystów, imigrantów pokazać swoją twarz e, zapraszam do przesłania e, może na początku drugiego e-maila ja wtedy wyjaśnię wszystko o co chodzi na adres emilia .com. Emilia@. Ed. Wawiwa, małpa, ona nie jest, ona jest ładniejsza niż tak małpa, tak się mówi po polsku. Nie tylko dla Orłów, trochę inne radio. Nie tylko dla samotnych, nie tylko dla żonatych, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla orłów. Chciałem się spytać, chciałem się spytać. Um, że to jest 20-21 października, tak? 22 nic nie planujecie? Nie, nie, bo to są moje urodziny, moje imieniny. Więc tak, to dobrze, żeby, było, żeby nic nie było tego dnia. Tak, tak. W RDS po prostu 22 października są imieniny jedne, jedynego najfajniejszego podcastera. Dobrze, chciałem się spytać może teraz o firmie, w której pracuję w Aviva. To jest dość, jakby to użyć słowa, ruchliwy, taki bardziej dynamiczny. dynamiczny. O, właśnie wiedziałem, że coś z ruchem ma być. Bardziej dynamiczny, jeden z bardziej dynamiczniejszych jak nie najdynamiczniejszy dy portal społecznościowy w Irlandii. Może powiesz coś bliżej o firmie, w której pracujesz, bo myślę, że to jest ciekawe. Ja też myślę, że to jest ciekawe. Ja pracuję w tej firmie od samego początku, więc jakby mam duży wkład w jej tworzenie i troszkę jak, jak, jak ona wygląda. To jest inicjatywa irlandzka. Jej inicjatorką, pomysłodawczynią tego pomysłu jest Maxine Brady, która ma tutaj taką firmę i ona produkowała film No Before You Go, który pewnie większość ludzi zna i pamięta. Pomysł na tą stronę internetową jest taki, żeby, żeby była przewodnikiem, pełnym, kompletnym przewodnikiem o tym jak żyć i mieszkać w Irlandii, a także społecznością internetową łączącą wszystkich, którzy tutaj są, a także była takim pomostem pomiędzy Irlandią a rodziną przyjaciółmi, którzy zostali w Polsce. Rodziną Radia Maria też? Owszem, czemu nie? Nie należy tego wykluczać. Każdy ma swoją własną wolę i nikomu się nie zabrania wierzyć w co wierzy i w jaki sposób. No. A poza co jeszcze mogę powiedzieć o Wapywa? No Wawiewa się rozwija i w tym momencie jesteśmy przed takim dosyć atrakcyjnym dla nas etapem. Wypłata? <laughs> Wypłata. Mam nadzieję, że się zdarzy w tym miesiącu. Będzie się działo dużo nowego. Chcemy bardziej zainwestować w film, dlatego że wiele z naszych jakby dyrektorzy naszej firmy są z tego, z tego środowiska filmowego. Zresztą możecie zobaczyć mnie, jak wejdziecie na Wawiwa i jesteście zasmuceni. Możecie sobie włączyć się, pośmiać ze mnie, jak ja tam się wypowiadam na temat, na temat tej Wawiwy. Co jeszcze mogę powiedzieć, Filip? Co muszę... No ta wpłata będzie, tak? No dobrze, Pokojnie. dobrze, dobrze. Może jeszcze będzie premia. Aha, będzie premia. Dobrze, dobrze. dobrze. Myślę, że Waviwa jest fajną rzeczą. Link do Wawivy jest już na moim, na stronie bloga, na stronie podcastu już chyba od dwóch albo trzech miesięcy. Obiecali mi też wrzucić mojego linka podcastu, no ale ciągle się, ciągle się zasłaniają tym, że ciągle do nich komputerowiec nie może przyjść i nie może tego włożyć gdzieś na stronę tam, ale tak. Dobrze, że dobrze, że Emilia jest moją sąsiadką, bo inaczej naprawdę bym jej nie lubił. No dobrze. Chcę jeszcze powiedzieć. E, dlatego, że chyba żaden inny, żaden inny portal nie ma tego do zaoferowania, tym możemy zaoferować. Jesteśmy w ośmiu językach i uważam, Myślę. że to jest unikalna wartość nasza. Można sobie wejść na czat i porozmawiać z ludźmi, którzy żyją w zupełnie różnych stronach świata. Ja mam taką koleżankę, Chinkę Sandy, która mieszka w Singapurze i to jest fantastyczne przeżycie. W ogóle opowiada mi cały czas, jak sobie jeździ do Hongkongu na zakupy, i, i co to można robić sobie w Chinach więc naprawdę zachęcam do tego, żeby, żeby jakoś się w to Pamiętasz włączyć? jakie macie języki? Bo wiem, że jest bułgarski, chiński, polski rosyjski, angielski Rosyjskiego nie ma, jest nie ma? litewski czeski, słowacki chiński węgierski litewski powiedziałam? Tak. No, bułgarski, chiński, angielski chłodnik litewski. Osiem języków w tym momencie będą wkrótce różne inne, różne inne. Chobloszplontosz, czyli Ejczy drajcze koloma sojo oszto kudo buroki. Tak się na Węgrzech, w Budapeszcie buraki kupuje. Dobrze, to tyle. Dziękujemy. Zapraszamy za chwilę. Ho, ho, ho! Nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii. Kończymy już nasz podcast. Za chwilę, za chwilę będzie moja, moja Moja, nie moja wypowiedź na temat, co zrobić z polityką w Polsce, ale zanim skończymy podcast jeszcze raz, dzisiaj witamy Emilię i kończymy już z nią dzisiaj, ale Emilia jeszcze ma do powiedzenia nam trzy słóweczka, czyli Expo Expo w RDS, czyli Royal Dublin z... E, Society, to, to tak się, od tego jest ten skrót. Powiedz nam, co jeszcze można zobaczyć na Expo, które odbędzie się, jak, jak przypominamy, prawie za miesiąc, czyli od 20 do 21 października. Dzień y, przed moimi imieniami. <grym> To będzie można jeszcze zobaczyć. Uważam, że co będzie coś dla kobiet i dla mężczyzn. Dla mężczyzn, dla mężczyzn bardziej będzie mecz futbolowy organizowany wspólnie z Sari, więc będzie można e, nakopać tym, których nie lubimy. Sari to jest, e, to jest e, skrót znowu e, przeciwko rasizmowi, coś. Sport, e, sport against racism. Aha, tak. Czyli Tyle. będzie można na przykład kopnąć w łydkę hindusa. Tak, ale przyjacielsko, poklepać przyjacielsko, bo jak gdyby sport ma łączyć wszystkich. Natomiast e, dziewczyny głównie, podejrzewam, że będą tym zainteresowane. E, podczas tego Expo, The New Communities Expo, będzie również e, model search, czyli zaprosiliśmy do udziału w Expo jedną z agencji e, modelek i będzie tam można sobie przyjść, Postać chwileczkę podejrzewamy w kolejeczce i e, e, dokładnie nie wiem, tak prawdą co będzie działać. W każdym razie, tak, będzie można, e, będzie można przedstawić swoją osobę, swoją twarz pokazać i zostać modelką. Tak, zapraszamy na portal iPolish. Tam iPolish chyba.pl albo IE, nie pamiętam dokładnie. Tam dużo ładnych kobiet jest na tym portalu. Pozdrawiamy tutaj wszystkich e, ludzi, którzy właśnie tym portalem się zajmują. I tam, sam, tam, przy każdym, e, tam przy każdym profilu jest zdjęcie dziewczyn. Można sobie oglądać te dziewczyny, wybierać, napisać do nich. Czy chłopaki na... też są chłopaki też, Też są chłopaki, też. Ale ty jesteś, słyszałem, zajęta i, i za, nie, za niedługi czas zmieniasz tam skupienia. Nie będziemy o tym rozmawiać więcej, bo to są prywatne sprawy, ale, ale dobra, co z tymi modelkami? Można zostać modelką? Można zostać modelką, e, będą robione pod... dokładnie, nie wiem, nie znam jeszcze szczegółów, ale z tego, co chcemy, chcemy umożliwić wszystkim dziewczynom i chłopakom, którzy chcą w biznesie robić, modelkowym, żeby zrobili sobie zdjęcie i utworzyli swoje portfolio, które później będą mogli pokazać innym agencjom, jeżeli ta agencja. O, bo nie... to dziewczyny niech do mnie piszą, ja będę im zdjęcia robił, nie? Takie. Ja mam kilka kostiumów kąpielowych w domu, to mogę, mogę potem im pomagać przymierzać. W październiku to będzie chyba już trochę zimno. Zresztą. Mam, się... mam farelkę z wam z Polski przywiozę nie wiem, co jeszcze chcesz wiedzieć no co jeszcze tam masz jeszcze w liście e, będą różne konkursy to jeszcze będziemy, to jeszcze chcę powiedzieć e, na przykład można będzie dołączyć, za, można będzie otrzymać wejściówkę do em, fitnessu e, bądź też na przykład wygrać weekend gdzieś w, w Sierakowie, albo w, w Lubaniu Śląskim Ora na muszę to powiedzieć, byłam ostatnio, moja koleżanka przyjechała tutaj i odwiedziłam ją i jej kolegę, no i, no i byli, była taka malutka imprezka, między innymi byli, byli hiszpanie tam zaproszeni, no i właśnie wywiązała się rozmowa na ten temat, że Hiszpanie nie lubią Baskijczyków. No i właśnie brat mojej koleżanki powiedział, ponieważ z Białego Stoku i powiedział, a my to nigdy nie lubiliśmy z tych z Wasilkowa. <głos> Tak, to pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają nas ze wschodu. jest taka jedna moja fajna koleżanka, Agnieszka, o kuszącej ksywce Frozen, czyli wiadomo, biegun, biegun zimna, czyli biały stok. Agnieszka właśnie stamtąd jest. Dobrze, to kończymy już spotkanie z Emilią, czyli tak na koniec, co w dwóch zdaniach możemy powiedzieć o tym właśnie ekspo? Dlaczego macie przyjść, drodzy słuchacze, i co możecie zobaczyć, tak? podsumowując. Mhm. Co wam to może dać? Więc jest to dawka informacji, możliwości porozmawiania dokładnie z wystawcami, dowiedzenia się do tego, jak zarządzać swoimi pieniędzmi, jak, jak uczyć się w Irlandii, jak rozwijać swoją karierę, jak rozpoznać swoje kwalifikacje, co zrobić ze swoimi podatkami, co, co, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące praw pracy, to jest miejsce, w którym możecie uzyskać te informacje. Podczas seminariów będą dostępni tłumacze, więc jeżeli macie problem, te informacje będzie uzyskać, można uzyskać w swoim języku, co jest bardzo ważne, żeby to wszystko zrozumieć. No i oprócz tego e, muzyka irlandzka, e, taniec, rozrywka dla dzieci. Zapraszamy całe rodziny. No to kończymy już, dziękujemy w takim razie i zapraszamy na, na takie trochę dziwne zakończenie podcastu, czyli moje, moje odniesienie się do polskiej polityki. Dziękujemy podcast 103 w bardzo miłym towarzystwie Emilii. Może Emilia będzie w następnym podcaście, zobaczymy. Oczywiście, Agnieszka już nie wraca tutaj. Aha, nie chcemy jej, nie chcemy jej. Już widzę ilość tych komentarzy na stronie Agnieszka wróć, nie? Emilia, zostań. Dziękujemy. Podcasting, baby! Nie tylko dla Orłów z Zielonej Irlandii. Panowie, panowie! Cisza! Postanowiliśmy spojrzeć prosto w oczy faktom. I wiecie, co tam zauważyliśmy? No, no, no, no, no. Jeszcze nie wiemy, najaśniejszy panie. Ja też e, początkowo nie wiedziałem. Ale no. przypomniałem sobie, że od pewnego czasu... Od pięćdziesięciu dwóch lat. No. Aha, od pięćdziesięciu dwóch no. lat. Trzymamy w lochu znakomitego... Jeśli nie najznamieniczego... Jeśli nie najznamieniczego... Astrologa ery środkowo To ja! Wyszedłem, więc jeśli Gratulacje, gratulacje. Zgodnie z szerokimi postulatami społecznymi... Przywróciliśmy naszego znakomitego fachowca na uprzednio zajmowane stanowisko i dziś możemy zadać mu pytanie, kiedy będzie lepiej? No i kiedy? Lepiej? Nie będzie! A taka nie mówiłem! Lepiej nie będzie! Przez następne 30 lat! A później, no proszę powiedzieć! Będę miał wtedy dopiero 110 wiosen. Koniunkcja Jowisza z Saturnem, koziorożec na raku, bliźnięta w czepku. Wizę! Z absolutną jasnością wyjście tak? Wyjście amirandi z kryzysu <śmiewanie> e, e, Powiadacie dokładnie trzydzieści lat Tam, nie, Konkretnie dwadzieścia dziewięć i pół A, Ale nie wiem czy pół roku różnicy Najjaśniejszego pana specjalnie urządza Nic wcześniej Nic nic. Aha. Mu, muszę dodać, hmm? że wyjście to nastąpi wyłącznie w wypadku podjęcia od zaraz no, intensywnych reform aha. i przeznaczeniu na modernizację Amirandy. Aha. Stałej kwoty 60 tysięcy kup groszy herbańskich łącznie. Nasza no, no, no, no, no, no. kwe świętego Limeryka. Do lochu z tym puszczykiem. Ja i Moi pretorianie, uważamy A ty, błaźnia no, Podzielasz którą opinię? Aby podzielić, najpierw należy wytworzyć. Aha. A ja wiem tylko, że pierwszy komitet ekspertusów aha. połamaliśmy kołem. Drugi zesłaliśmy na banicję, no, trzeci sam się otruł. Aha. A prognozy coraz gorsze? Co za rozsądny młody człowiek. Ty, mój drewniś, mój drewniś. Przedstaw się panu astrologowi Szelmo. Nowy Jori. A przy okazji, mój osobisty doradca, a propos, czy widzisz jakieś rozwiązanie zakładając, że pan astrolog nie odwoła swej prognozy? Nie, nie, nie odwołam. Jeśli nie będę musiał. Zastanawiam się, no, no, no, no, czy nie pomógłby nam przypadkiem co, co? otwarty konkurs na szybkie, niekonwencjonalne wyjście z kryzysu z nagrodami. się, <głos> Znaczy się, powszechnie czyni się wiadomym, że nasz najjaśniejszy pan ogłosił powszechny konkurs otwarty na wyjście z aktualnego stanu dalszego dynamicznego rozwoju, który tu i obdzie niepoczytali wichrzyciele określają z nieprzyzwoitym słowem, znaczy się kryzys, podanie i życiorysy należy kierować na ręce komisji centralnej w Regensburgu. Powtarzam, komisja w Regensburgu przyjmuje podanie życia rysy, które należy składać osobiście. Następny, proszę, numer 34567. Dobry wieczór. Imię, nazwisko, stosunek do monarchii, kwalifikacje i pomysł mnie mnie Iwonem z Księżego Boru. Jestem inżynierem amatorem, specjalistą od wyższych wymiarów. Czyżby? Niech da przykład tych kwalifikacji. 95 w biuście, 65 A -a. w pasie, 95 w biodrach. Gratuluję A -a. pani. Co? Co to za wymiary? Nie no, ma kwalifikacje. Zatem zaliczymy mu A -a. pierwszy etap i prosimy na pokoje. Tylko niech buty wytrze. Najjaśniejszy panie, czcigodny astrologu, dostojny ministrze i rubaszny błaźnik. Mój pomysł oparłem na prostym założeniu Skoro, szanując kompetencje pana astrologa, nasz kryzys ma trwać dokładnie 29,5 roku I do tej pory nie zechce nas opuścić Tak, młody człowiek Zatem my go opuścimy. O. Jak to? Coś powiedział? Zuchwalczę? <gryw> Jak widzą, panowie, przyniosłem ze sobą urządzenie składane, sporządzone moim własnym sumptem, Ta? które nazwałem, wybaczcie, panowie, to określenie klatką Czasu przestrzenną! I co chcesz z nią złapać, inżynierku? Zamierzam za jej pośrednictwem przerzucić wszystkich zainteresowanych do Amirandy za 30 lat, kiedy już będzie po kryzysie. kaduka! No. Niesamowicie! Jak na wartość Andromedy. Jeśli chcecie próby, tak, tak, tak. to chętnie wam zademonstruję. Panno Hedwigo. Słucham? Panna pozwoli do tej klateczki. Ja się boję. Ja nie potrafię. Wejdź, dziecinko. Tak, tak. Dla dobra rewolucji naukowo-technicznej. bo jak ciekawe. Dobra, dobra. Bo, bo, no, pożartować nie można. Uwaga! Uruchamiam! Cholerka! Nie, no trochę kopci. Ale faktycznie! Kolekka znika! I wszystko. Już koleżanka jest w dobrobycie. Momencik, a to? Bibula, gabłączki, Pierścienie dlaczego zostałeś? O, właśnie. Jakie ciepłe. Ta skromna biżuteria nie pasowałaby do luksusów tamtej ery. Dobra, zawołajcie ją teraz z powrotem. Wykluczone. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze... Wiadome jest, że czas płynie tylko w jednym kierunku. A po drugie, po cóż miałaby tu wracać biedna mała funkcjonariuszka pretoriana. To wcale nie jest takie... A ty milcz! Musimy to przemyśleć, a jego... Do skarbca? Trochę niżej. Trochę niżej. Dajcie mu cele kategorii luksu tak i niech spokojnie poczeka na werdykt naszego jury. powszechnie czynić niewiadomym, że konkurs otwarty przyniósł bogate pokłosie które bada specjalna komisja. W związku z plotkami o możliwościach przerzutu społeczeństwa z naszej kwitnącej amirandy w inne czasy, naczelna herolia apeluje o rozsądek. Ludzie, nie idźcie na lep plotek. Nie ustawiajcie się w wielomilionowych kolejkach pod zamkiem. Nie zapisujcie się na społecznych listach. Siedzcie cicho. Czekajcie. Powtarzam, znaczy się go. No, i co? Stoją. Mimo deszczu? Pomimo. A zakaz stosowania parasoli jako sprzecznych z narodową i postępową tradycją? Nie pomógł mnie. Kolejka od wczoraj urosła o półtorej mili, sześćdziesiąt metrów na godzinę. A. A coś mówią? Oj, mówią. Powtórzcie, jako szlachetnie urodzony i dobrze wychowany, no nie znam tych słów. Psia krew w mordę. Ej, ej, ej, czy, czy mogę coś powiedzieć? Mów. To i tak nie zaszkodzi. Tak. tak. Uważam, że popełniliśmy błąd, A? rozważając możliwość transferu w świetlaną przyszłość całej populacji. Przecież, jeżeli przerzucimy wszystkich, A? to kto u licha wypracuje to lepsze jutro? Krasnoludki? Ja to zuchwalę. A, Ale nie głupi. Mów, mów dalej! Tak, tak, tak, to tak. proponuję przerzucić tam jedynie nas. Dwór, trochę zasłużonych przedstawicieli władz lokalnych oraz pewną grupę najlepiej wysławiających nas artystów. Ciekawe, ciekawe. Wołajcie wy na i astrologa. No, i co możecie powiedzieć o tej koncepcji? zbyt demokratyczna to ona nie jest. Raj dla wybranych robota dla pozostawionych trudny, z technicznego trudny. punktu widzenia nie, nie, na... nie, nie, mamy czasu słyszycie to co za oknem my chcemy, my chcemy my najjaśniejszy my chcemy panie hmm? najnowsze doniesienia rachmistrzów mówią, że ich tam stoi ze dwa miliony toż to cały Regensburg z przysiłkami a moi wierni Wielka brama już trzeszczy. Nie mamy, nie mamy ani chwili do stracenia. No, może rzucić tłumom pana ministra zyskamy na czasie. kurdu, kurduplu! Ty, no, ja, no, ty, panowie, panowie kultury! Dwadzieścia no. wieków patrzy na was. Małe no. pytanie. Czy kiedy my już przejdziemy, jest sposób, aby nie dotarli za nami ci, no, no, ludów. Nie lubię zbyt dosadnych określeń. Oczywiście wchodząc ostatni podpale urządzenie. Nim Hołota wtargnie do komnat, pozostaną tylko osmalone reszty. Pośpieszmy się, zatem ruszamy, ruszamy. Wolać radę, wolać dowództwo, no i mój, mój hałas No to zostaliśmy tylko my dwaj. Szybciej. Tłum już jest w galerii lustrzanej. Słyszę wyraźnie. Zatrzymaj się, pan. Co? Szkoda pana. Co? No, to, to, to, to. Przecież tam nie ma żadnego przejścia. A co jest? Dematerializacja. Koniec. Kropka. głowice atomów. Tylko części metalowe pozostają. O! Proteza regenta. O, Boże, kochani. Więc pan wszystkich pokłyn ich duszy to zbrodnia. Dałem słowo, że wyprowadzę ten kraj z kryzysu, a nie ich. A, a co pan zrobi? Pierwszy krok. Kiedy pozbyliśmy się ich, wszystko to ruszy samo. Niech pan popatrzy w gwiazdy Może z 30 lat zrobią się trzy No, gdyby spojrzeć na relacje strzelca i wagi no, właśnie, niech pan opracuje horoskop A ja spróbuję przekazać go ludowi A, pod warunkiem, że zechce pana wysłuchać Przecież oni nie wolają wcale precz z feudalizmem Tylko... My chcemy zero! My chcemy Zostały mi dwa miesiące Dwa miesiące z sześciu, które Trybunał Rewolucyjny dał mi na sporządzenie maszyny likwidującej wszystkie problemy Amirandy za pomocą naciśnięcia guzika Próżno przekonywałem, że skonstruowanie dobrobytora nie jest procesem ani prostym, ani jednorazowym nie chcieli słuchać. Wynalazcy do wynalazków wołali, a sami świętowali upadek monarchii. Co robić? Czekać na obiecane? Do wyboru łamanie kołem, wbijanie na pal lub gotowanie w smole. Zdecydowałem się. Jak chcą likwidacji problemów, to może będą mieli. Na szczęście w nieszczęściu astrolog najął się za strażnika i dostarcza mi surowca. Cholera! Jaka! ta woda! Deuter na prawo, tryc na lewo! Deuter na prawo, tryc na lewo! Ech, jeśli zdążymy, może rzeczywiście wszystkie problemy trapezoidalnego królestwa da się rozwiązać za pomocą naciśnięcia guzika.